Słyszeliśmy na temat zawartości naszych modlitw, jeśli chodzi o L lud Boży. Chciałbym przedstawić jedną modlitwę, jest ein gdy staro testamentowy wierzący prosi czy modli się za sobą samym wollen uns einmal fragen, welche Inhalte haben die Gebete, die Zapytajmy siebie samych, jaką zawartość mają modlitwy, gdy my prosimy za nas samych. To też ma wpływ na nasze zachowanie wobec Ludu Bożego. Przeczytamy z pierwszej królewskiej trzeci rozdział coś z modlitwy Salomona, gdy on został Królem nad Ludem Bożym. Od 7 do 10 wiersza. Od 7 do 12 wiersza. Pierwsza królewska, 3 od 7. Teraz tedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem, Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest pośród Twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przeto uczynią zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre i rozumne, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie. I wiersz 28. ósmy. gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku dla króla, widzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości. Salonu został do przez Izrael. Salomon został ustanowiony królem nad ludem izraelskim. Er war On był w tej pozycji panującego. Kto wie, ile on miał sług i poddanych? Był tym, który rozkazywał. I cóż on mówi w tej modlitwie? Herr, mein Gott, Ty hast knecht. Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twojego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. On widzi siebie samego jako sługa tego niebiańskiego Pana. I natychmiast to przenoszę, przeniosę na nas. Obojętnie, w jakiej pozycji jesteśmy postawieni, czy w naszym społeczeństwie, w którym żyjemy, czy też pomiędzy wierzącymi, czy też w rodzinie. W każdym przypadku jesteśmy sługami naszego niebiańskiego mistrza. Ein Knecht hört auf die Stimme Seines Herrn, Sługa słucha głosu swojego Pana. A dobry sługa z radością wykonuje to, co jego Pan sobie życzy. Czy w naszych modlitwach, jeśli chodzi o nasze stanowisko, jesteśmy właśnie tacy? Czy w naszych modlitwach, jeśli chodzi o nasze stanowisko, jesteśmy właśnie tacy? Albo może mamy pobudki ku temu by być tymi panującymi. Aby mieć to słowo jakieś do powiedzenia. Chcemy mieć to pokorę, tą pokorę, i takie właśnie nastawienie, jak miał Salomo. I on siebie tutaj widzi, jeśli chodzi o to zadanie, które ma, jako młodego y, mężczyznę, młodego chłopca, można by wręcz powiedzieć. Który nie wie, jak należy postępować. On widzi, jak wielkie zadanie stoi przed nim i stwierdza, jak nie potrafię tym zarządzić. Ja, gebet gehört, Das że sehr viel wiele Abhängigkeit, bedarf, um zu wiedzieć, angesichts einer Anhäufung von Brüdern, wer, was, soll wo mit geschehen. Słyszeliśmy dzisiaj w Modlitwie, że w obliczu wielu Braci e, powinniśmy mieć to nastawienie, by wiedzieć, umieć, rozpoznać, kto, kiedy coś ma powiedzieć. In einem gewissen Sinn sollten wir immer kleine Gnaden bleiben. W pewnym sensie to zawsze powinniśmy być tymi małymi nie, pachołkami. Nie, nie myśleć, o, ja coś mam do przekazania. I opowiem taką małą historię, krótką historię. W jednym ze zgromadzeń w regionie, w którym ja mieszkam, jeden z braci miał wieczorami wykłady. I w niedzielę, na ogłoszenie słowa, było to wiadome wielu wierzących wokół. Sala była wręcz przepełniona. Nie będę tutaj mówił żadnych nazwisk, proszę się nie obawiać. I wszyscy oczekiwali, że ten brat będzie pełnił tą służbę. Wir haben gesessen und gesessen und gesessen und siedzieliśmy, siedzieliśmy und siedzieliśmy. Ich schätze, dass das an die 10 Minuten war. Ja, to mogę tak powiedzieć, że chyba trwało to z 10 minut. Und dann stand dieser Bruder auf. Und der Bruder stand auf. Und las die Stelle aus Johannes 6. I przeczytał mi ist es z Jana 6. Es ist ein kleiner Knabe hier, der fünf Brote und zwei Fische hat. Und was ist das unter so vielen? Jest mały chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie ryby, ale cóż to jest dla tak wielu? Ja, ja też nie wiem, co to jest, Jak, jaką to ma wartość i usiadł. Ten brat nie był dla mnie nigdy większym w moich oczach niż właśnie w tej chwili. W tym sensie właśnie powinniśmy pozostać tymi małymi pachołkami, chłopcami. Czy pacholęciami. Pacho, pacho Nie mówię tutaj o tym wzroście w rozumieniu, w poznawaniu osoby Pana Jezusa. Tutaj jak najbardziej powinniśmy wzrastać. I teraz w dziewiątym wierszu konkretnie modli się. Daj Twojemu słudze serce rozumne. I tu teraz do młodych słowo. Mach mir ein Zrób ze mnie geniusza matematycznego. Mach eine ganz inteligente Person aus mir. Spraw, abym był najbardziej inteligentną osobą na ziemi, czy, na, czy w otoczeniu. przed którym wszyscy będą czuli respekt. Nie, on tutaj mówi rozumne serce. Um dein volk zu richten. Abym umiał sądzić Twój lud. Aby wobec tych wielu sytuacji, które mają miejsce pośród tego ludu, właściwie osądzać sprawy. Um gut und böse. Aby rozróżniać między dobrem i złem. Chcielibyśmy zapytać siebie samych szczerze, prosiliśmy już o to? To jest wielko. Angebracht wurde. Byłoby to y, cenne, czy na miejscu, gdybyśmy tak uczynili. Wie viele Angelegenheiten stürmen auf uns sein? Jak wiele różnych okoliczności y, te, spotyka nas? Die Beurteilungen der Fälle, die vorliegen, werden immer schwieriger. I te y, decyzje, które musimy podejmować, są coraz trudniejsze. Ja haben kein Paragraphenbuch, wo wir für jeden Fall Paragraph 17 Absatz 3 vorlesen könnten. Nie mamy takiej księgi z paragrafami, gdzie na daną sytuację zastosujemy paragraf 17, ust. 3. Jest wiele sytuacji między, wierząca, między wierzącymi, których nie możemy natychmiast zaklasyfikować do, tej, do tego miejsca z Biblii. Nie, czy nie byłoby to właśnie dobre, abyśmy modlili się, Panie daj mi to rozumne serce, abym ja we właściwej sytuacji umiał właściwie osądzić czy zareagować? I umieć czekać, aż ta, aż ta odpowiedź nadejdzie, czy będę ją, otrzymał? Ją? Nie by moje doświadczenia życia stały się wzorcem dla mnie. By jakieś te miejsca, które miały miejsce w innych sytuacjach, by stawały się tym wzorem, który można przyjąć za ten, jako wzorzec do, jako, do rozwiązania tych sytuacji. Abyśmy też się zachowywali przed tymi zbyt szybkimi osądami. I mamy cudowne, te cudowne słowa w dziesiątym wierszu. I podobało się to panu, albo ta rzecz była dobra w oczach pana, że Salomon prosił o taką rzecz. I pan wysłuchał tej modlitwy, tej prośby. I to anschließend offenbar in diesem schwierigen Fall, der i to zostało natychmiast objawione w tym ciężkim przypadku, który dalej mamy opisany. Znamy to o tych dwóch matkach i dwójku dzieci. I jak mądrze Salomon wydaje ten wyrok i natychmiast jest jasne, kto kłamał. Widzimy, że ta osobista modlitwa ma wpływ na decyzje podejmowane czy dotyczące całego ludu. Salomon fandł dadurch eine gewisse Anerkennung, man sollte ihm respekt zbić, weil er ein geistliches Urteil gefällt hat. I Salomon uzyskał przez to uznanie, taki respekt, przez to, że ta jego decyzja była właściwa. Wie schön wäre es, wenn noch heute in den Versammlungen Brüder und Schwestern wären. Jakże to by było piękne, gdyby dzisiaj w naszych Zgromadzeniach byli Bracia i Siostry, über deren Gebet Gott sagen kann, das war gut, o których Modlitwie Bóg mógłby powiedzieć, to było dobre. Und dass dann auch in den Urteilen Beurteilungen, die gefällt werden müssen, deutlich wird, dass der Wille Gottes in dieser oder jener Sache geschehen ist. I w tych osądach, które musiały być dokonane, aby to było widoczne, że to było zgodnie z wolą Bożą.